Wspomnij im, aby z wierpnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. aby Tytus 3 rozdział Aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani porządliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynku sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi, a głupich rozpraw i, ro i rodowodów i sporów i kłótni o zakon unikaj, są bowiem nieużyteczne i próżne. A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo, po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszny i sam na siebie wyrok wydaje. Gdy przyślę do Ciebie Artemasa albo Tychikusa, staraj się śpiesznie przybyć do mnie, do Nikopolis, gdyż tam postanowiłem przezimować. Wypraw śpiesznie w drogę Zenasa, zakonoznawcę i Apolosa i dołóż starań, aby im niczego nie brakowało. A niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, Aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni, pozdrawiają Cię wszyscy, którzy są ze mną. Pozdrów tych, którzy nas miłują w wierze. Łaska niech będzie z Wami wszystkimi. Amen. za minutę południe także mamy teraz przerwę obiadową dwie godziny do godziny czternastej <grym w> <grym w> za chwilkę będą takie małe karteczki z programem także to potrzebuje, będzie mógł z tego skorzystać. W przybliżeniu jest tutaj 2 godziny przerwy, później jest od 14 godzina 15, czyli do 15.15 .15 rozważanie. 15 minut przerwy, od 15.45 do 17 jest rozważanie i później znowu jest przerwa 20 minut i od 17.20 do 18.30 jest Głoszenie. E, w tym samym czasie, w czasie tej godzinki, jest spotkanie dla młodzieży i też jest spotkanie dla dzieci. Także e, trzy spotkania w jednym e, czasie, e, i kolacja jest o 18:30. Później jeszcze mamy w planie e, spotkanie braci. Także mamy obfity plan na dzisiaj e, z Bożą pomocą. Przejdziemy przez to, życzymy smacznego też robią coś takiego klasa jest to coś takiego tam gdzie jest to coś takiego no ale żeby patrzeć kampania za 1000 nie powiem nie dane ale się ruszy i marsz tam po prostu i to tak naprawdę to wszystko to cały ten temat nie mam nic do powiedzenia co to wyarać так вот как раз вот это вот вот это вот